Się każdego dnia z myślą skąd tu wziąć Hi, Ilu ludzi taki jak ja, ty pewnie też to znasz tyle zachować twarz w gronie kumpli i znajomych Powtarzam i powtarzam, bo wielu widziałem wykręconych Kiedyś gnali do przodu, teraz widzę ich wtopionych Ołamionych dragami kujowymi interesami Zdradzonych przez rzeczy, którymi kiedyś się jarali Żaden z nich nie zaprzeczy, każdy z nich się odrali sam Byle mój plan nie nawalił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 Jesteś chłopaku, jestem sobą Niewiele na razie dobrego mi z tego przyszło Ale chcę mieć duszę czystą I zgodzę samym sobą i z tymi co podobnie myślą I z tymi co nazywają draniem Jestem artystą, żyjącym i tworzącym nielegalnie I ja każdy człowiek mam o świecie własne zdanie Zawsze prawdziwie ciężko, ale szczęśliwie Kocham swoje życie jak tą jedną jedyną dziewczynę Która nie daje się zapomnieć nawet na chwilę Chyba że hajst, trzeba zarobić Wtedy włączają się myśli inne, co zrobić? Tak niewinne, zagłuszone przez adrenalinę Albo przeżyjesz, albo giniesz I kolejny dzień nastaje, co nowego nam przyniesie Może jakąś odmianę w kilkupiętrowym żelbecie W którym czas płynie prędzej niż gdzie idzie na świecie Kolejny dzień, ja i ty Razem palce walce opozycji, nawet ścigani przez policję Każdy z nas ma swój cel Kolejny dzień, mówią nam, zacznij przyjmować się z Tylko ile z tego będzie dla mnie, a ile dla ciebie zrozumienie, czy już tylko o pieniądze? Czy jeszcze walczą uczucia? Czy niby bez nich bądzę? Nie sądzę, kolejny dzień jak co dzień. Stanę w południe, browar, Wysączę w topy się w tłumę, w zwykłych przechodzień Dopiero wtedy jak spokój zamącę na chwilę zrobi się afera. Obleżenie jest mocne, ale nie a trzeba trzeba się przecierać Razem z koleżkami nieraz trzeba było uciekać, ale ile razy wygrani?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 i rozumiesz przecież ta idea ja, ja Jesteś człowiekiem, więc sam wiesz najlepiej Co dla ciebie jest dobre, mówię ci wpadnij na nasz koncert Dobry ryby hardkorowe, będzie dobrze na sto procent Ja wybrałem rap drogę, zamiast ciągle nasz pod rokiem Nie da się uniknąć konsekwencji Ale może jeśli coś zrobię, nie będzie gorzej Kto przeszkodzi, kto pomoże, to wkrótce się okaże W drodze do skłonienia Ja i ty razem o opozycję każdy z nas ma swój cel. kolejny dzień Mówią nam, zacznij przyjmować się sumieniem Tylko ile z tego będzie dla mnie, a ile dla ciebie Kolejny dzień, ja i ty razem Walce opozycji, nawet ścigani przez policję Każdy z nas ma swój cel I co dalej, co dalej zrobisz? Co Uważaj, codzienność przytłacza Tylko nie daj się zwieść, nie daj się zwieść Złudzeniu wizji lepszego świata Kolejna część, z winogradzkich osiedli atak a ja pozdrawiam, zwycięstwa, przyjaźni, ha, kosmo, mati, stare miasto, DJ druga strefa, solony, ha, wszystkie zaprzyjaźnione składy, największe rozrabiaki, ha, kolejny dzień, a i ty razem walcz o opozycję. Nie ma co się bać, wyciągnij swoją broń walcz, i właśnie tak ma być.